wolę Państwa, wiecie, no o tym Ewangelium Markus. przeczytamy z Ewangelii Marka, ostatni słyszany kapitel, drugi rozdział i jasny słów, <kluz> pierwsze 12 wierszy. Ewangelia Marka, drugi rozdział, od pierwszego wiersza.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 Być może nawet dzieci Bo to jest historia, która wywołuje wielkie wrażenie I dzieci doskonale mogą sobie to wyobrazić z Otwieranie dachu i Erwähnen. Wie sie auch Kinder gut vorstellen können. Ale jest to historia, z której bardzo wiele możemy się nauczyć. Pierwszy Sakta ons, dass Jesus schon einmal in gewesen ist. że Pan Jezus już był, był, wcześniej w Kafarnaum, Bo znowu przyszedł do tego miasta. wenn ich das daheim lesen wollte, wir in Kapitel 1. Jeśli yy, prześledzimy to, to pierwszy pobyt Pana w tym mieście znajdziemy w pierwszym rozdziale. Tam mamy opisany jeden z dni pracy Pana Jezusa. Ogólnie jest to dla typisch für Diener, w tej Ewangelii, tam mamy tego sługę, który niezmordzenie jest czynny. Nacht aż do późnej nocy on uzdrawia chorych następnego ranka znowu wcześnie rano kolejni ludzie przychodzą Petrus, wie den hand darauf hinweisen, findet ihn aber nicht im haus. Ja, chce Panu to przekazać, ale nie znajduje go w domu. Bo Pan Jezus już dawno temu wstał. Poszedł w ustonne miejsce, by się modlić. Ale On nie postąpił zgodnie z życzeniem Piotra, by zawrócić i nadal pracować dann, uns 38. Ale Pan mówi, 38 wiersz z pierwszego rozdziału, pójdźmy gdzie indziej do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. Co niektórzy z wierzących mieszkają tutaj w Katowicach? Co niektórzy w Orzeszu? Einige в in niej в Mączinka чи теж czy też w Grabowie. Wie viele Dörfer, є Städte gibt es in der Umgebung von eurem Wohnort. Viele miejscowości, może wsi jest wokół Evangelium i głosić tam ewangelie. Wir haben gesehen, dass die der Herr einen relativ langen Auftrag für die Apostel in Jerusalem hatte. Widzieliśmy, że panjamo dosyć długi, zadanie czy wielkie zadanie dla apostołów w Jerozolimie. Oni mieli znowu w świątyni głosić słowo. Але Пан теж auch, dass das Evangelium hinausgeht. Allebanter, życzy sobie, by In Deutschland 180 місць чи wir so zusammenkommen, wo wir wünschen, nach den Gedanken Gottes zusammenzukommen. Aber in wo so Ale ile tysięcy miejscowości jest w Niemczech, gdzie nie ma takich zgromadzeń? Um auch. Czy mamy troskę o te miejscowości? In ganz Wort Pan Jezus głosił w całej Galilei słowo. Ort ort przechodząc z miejscowości do miejscowości. 2 jest er do I teraz w drugim rozdziale widzimy go, jak on znowu przyszedł do Kafarnaum. I natychmiast wieśka roznosi się po miejscowości. Wielu przychodzi. Sala się zapełnia. I powiedzmy to tak, ludzie stoją aż na unicy. I piękne słowa czytamy pod koniec drugiego wiersza On głosił im Słowo Tym też już się dzisiaj zajmowaliśmy Jesteśmy wzywani do tego, by głosić Słowo Nie pokazywać jakichś filmików, odgrywać teatrzyków Ale mówić Słowo Boże To jest to nasienie nowo zrodzenia. I to właśnie czynił Pan Dann I 3 beginnt diese Geschichte, die Kinder so eindrücklich finden. od trzeciego wiersza zaczyna się ta historia, która wywiera wrażenie na dzieciach. Vier Auf oder auf Lige, zum Jesus Czterech ludzi niesie sparaliżowanego na jakichś noszach i próbują go przynieść do Pana Jezusa. Sagt uns nicht, wer die hier Nie mamy tutaj w Biblii zapisane, kto podjął e, tę inicjatywę. Ob Träger, czy to byli ci niosący ore gelęty? czy ten sparaliżowany. Obie, e, to, obie są możliwości e, możliwe. Nie wiemy, do których, których, kto pierwszy usłyszał tą wiadomość що Ort ist. Und er ist also neu zurückgekommen zu diesem Ort. Wenn er zu Engelten war, dann hat er vielleicht seine Freunde gerufen und gesagt, bringt mich zu ihm. Jeśli dowiedziałeś się, że sparaliżowany, to może zawołał swoich przyjaciół. Proszę, weźcie mnie zanieść do niego. Wenn seine Freunde waren, як це się To jest sprawa otwarta tutaj, ale chciałbym to zwrócić e, ten przekaz do nas. Przyjmijmy, że ta inicjatywa wyszła od tego sparaliżowanego. Że on wezwał swoich przyjaciół, in bist, jeśli ty jesteś w tej potrzebie, Czy to cielesnych? Cielesny, czy jakieś Czy umstände cię notbereit. Albo masz, jesteś w okolicznościach, które sprawiają ci problemy. damit an Geschwister wenden. Czy możesz się zwrócić do bliskich? Ich mein, wenn man in einer Familie, es ist das normale, dass man sich zuerst an die Familienangehörigen wendet. Jeśli się jest wśród rodziny, to jest to normalna sprawa, że zwracamy się najpierw do członków rodziny. Ale jeśli ktoś jest sam, samotny? Czyż to nie jest normalne, że w pierwszej kolejności zwracamy się do spółwierzących? Czy macie między sobą takie zaufanie wobec siebie? że jeśli jest jakiś problem, to potraficie zwrócić się do spółwierzących. Z drugiej strony, jeśli ta inicjatywa wyszła od jego przyjaciół, oni wiedzieli, że ten sparaliżowany ma problem. I natychmiast, jak zauważyli możli jakąś możliwość, Obecności Pana Jezusa Natychmiast zaczęli działać. wir Czy mamy otwarte oczy dla naszych współwierzących? wenn es ihnen nicht so gut geht. Czy zauważamy to, gdy są oni w potrzebie? wir uns Liebe, nicht als nach ihnen? Czy Dowiadujemy się, czy badamy tę sprawę w miłości, a nie jak jakiś policjant. Czy troszczymy się o naszych współwierzących? I teraz przyszli na, na to miejsce. Ja wir, wir bringen ihn da in das Haus hin. Oczywiście będąc w drodze na pewno myśleli sobie, nieśmy go do domu. Und ihr Gedanke war natürlich, das durch die Haustür zu tun. Oczywiście normalnym jest, że wchodzi się przez drzwi. Dann kamen sie da standen die Leute bis auf die Straße. Doszli do tego domu, patrzą, a tu ludzie stoją już na ulicy. Ganz sicher haben sie erstmal gesagt, könnt ihr mal Platz machen. I z pewnością zapytali też, moglibyście zrobić nam trochę miejsca, żebyśmy mogli przejść? Oczywiście nie jest to zapisane tutaj, ale myśląc tak o tym, dla mnie jest to normalne, że tak, się, tak by zrobili. Ale nikt nie zrobił im tego miejsca. Ci ludzie zawadzali im i pozostali na swoich miejscach. Tak i my również możemy komuś stać na drodze. To jest bardzo złe, tragiczne, jeśli ktoś chce przyjść do Pana Jezusa albo ma być przywiedziony do Pana Jezusa i my jesteśmy tymi, którzy przeszkadzają w tym przez nasze zachowanie, przez nasze reakcje. Jesteśmy tą przeszkodą. I teraz tych czterech przyjaciół mogliby do tego sparaliżowanego powiedzieć widzisz, dołożyliśmy wszelkich starań. Nie da rady. Nie jesteśmy w stanie przejść. Przykro nam bardzo. Manchmal, gdybyśmy tun wollen für den Herrn. Czasem, jeśli chcemy coś uczynić dla Pana, Powstają nagle, czy większą nam się nagle problemy. Es nicht ganz so, wie wir gedacht haben. I sprawy nie toczą się tak, jak sobie to wyobrażaliśmy. Es ist nicht ganz einfach, immer zu beurteilen, manchmal gelingt uns das nicht to nie jest łatwo, by stwierdzić czy osądzić, skąd te trudności się pojawiają może być, że przychodzą one od Boga gdy Bóg chce nam powiedzieć w tej chwili nie chcę byś to i to zrobił ty oczywiście miałeś myśli, by mi służyć ale to nie ten czas na to denke die Diagnose er meinte що 40 років, Можеші, który myślał teraz nadszedł ten czas mając 40 lat ja musy sollte wirklich dieses werk tun und ja mój zesół faktycznie miał tą służbę wykonać dopiero po kolejnych 40 latach І schwierigkeiten damals які його abgieten waren von gott trudności które go zatrzymały pochodziły od boga Ale może też tak być, że te trudności będą od nieprzyjaciela. A Bóg wtedy chce, abyśmy kontynuowali naszą pracę. I by potrafić to rozróżnić, to nie jest prosta sprawa bezpieczne schronienie potrzebna jest modlitwa i wielka zależność od pana ale ci przyjaciele nie zawrócili dach wyobrażam sobie tak że jeden z nich spojrzał na ten dach so dass ich vielleicht і в тамтих es дахи були In verdammten і теж були zazwyczaj як i też były używane бачимо Петра, коли він є immer so auf beim Dach im in der Apostelgeschichte. Na I być może właśnie z boku domu były schody, które prowadziły na ten dach. W każdym razie ze swoim, swojego przyjaciela wnieśli na ten dach. I zaczęli, zaczęli można by powiedzieć, rozwalać ten dach. Uszkodzenie, jak, jakbyśmy to powiedzieli, szkoda na cudzym imieniu. Spróbujcie to dzisiaj w Polsce zrobić. Natychmiast by był telefon na policję. Z całą pewnością to było takie samo uszkodzenie w tamtych czasach czyjeś, e, czyjegoś mienia. Pan Jezus był w tej sali, głosi słowo i nagle słychać, że coś się na tym suficie dzieje. Ta dziura się powiększa, aż była na tyle duża, że mogli go przez ten otwór na dół spuścić. Z pewnością gdyby tutaj w tej sali zaczęła się pojawiać dziura w dachu, wszyscy byśmy tam patrzyli. I prawdopodobnie nie mógłbym tutaj już przemawiać. Z pewnością war tak podobnie też tam było. I oni tego przyjaciela spuścili na these four Männer. Fest sehr. sobie tak, że oni byli całkiem różni. einer Such good and good. Może jeden z nich był taki, który był właśnie bardzo sprawnie malowalny i, i bardzo szybki w działaniu. Other, him, hand, a może inny był bardziej umysłowym człowiekiem, który miał, jak to mówimy, dwie lewe ręce. And I może jeszcze był and strasznie bojaźliwy. Wiecie, o co chodzi. Wiecie, o co mi chodzi. Ten jeden z nich na przykład tą minę puszcza centymetr po centymetrze bardzo wolno. A ten drugi zrobiłby to w momencie. Tak się przecież nie da. Zrzuciliby tego przyjaciela z tego łoża. Oprócz tego, że był sparaliżowany to z pewnością po takim czymś byłby również i połamany. Nie, oni to musieli czynić jednocześnie w tym samym tempie. I być może ten najwolniejszy nadawał tempo. Bracia i siostry, to, ten przekaz nie jest ciężki do zrozumienia, prawda? Wspólna praca w dziele Pańskim my wszyscy jesteśmy różni jeśli chodzi o naszą naturę o nasze zdolności i musimy mieć wzgląd jedni na drugich jeśli każdy z nas będzie to czynił, robił tak jak sam chce to ta wspólna praca nie uda się wtedy będzie dużo szkód vorsichtig getan oni dotrzymali z e, ostrożnie oni freundlich gut angekommen vor den füßen des herrjes ich przyjaciel dostał się bezpiecznie przed pana jezusa dann sehen wir vers 5 Tu jest liczba mnoga. Nie wiem, czy była to wiara tych y, tragarzy, którzy nieśli. glaube träger und des Czy też wiara tych właśnie, którzy nieśli i tego sparaliżowanego? Z tekstu nie jesteśmy w stanie tego wywnioskować. Ale, to jest pewne, nie była to tylko wiara tego sparaliżowanego. To, co chciałbym powiedzieć, Pan Jezus zobaczył wiarę. My nie jesteśmy w stanie od razu zobaczyć wiary. Możemy tą wiarę zobaczyć tylko wtedy, gdy jest ona czynna. Ale również i wtedy nie możemy być pewni. Bo sama ta, te czyny, same te czyny nie muszą, niekoniecznie muszą pochodzić z wiary. To może być również i nasza lubliwość czy zdolność czy, czy chęć pracy w przedsiębiorczość i wcale wiary w tym nie musi być ale Pan Jezus widział ich wiarę Pan Jezus nie musiał nie potrzebował zewnętrznych dowodów On widział ich serca dan richtet się da ein Blick wenn er vielleicht vorher I potem to spojrzenie jest skierowane, zanim, gdy on wcześniej widział wiarę tych właśnie, którzy, może tych tragarzy, jak i może tego sparaliżowanego. Jego e, następne spojrzenie jest skierowane do serca tego sparali sparaliżowanego. I widział, że tam jest problem, który jest większy niż ten, który I, widzi, I on zobaczył, że jest, pojawia się problem, który jest większy niż ten jego paraliż. Zobaczył problem grzechów. I mówi słowa, których nie oczekiwali ani ci tragarze, ani ten sparaliżowany. Ani z pewnością nikt w tym pomieszczeniu. Wypowiada słowa... Odpuszczone są grzechy twoje. Nawet jeśli to było takie tak zwane administracyjne przebaczenie grzechów na tej ziemi, to jednak ma to wielkie znaczenie. Widzimy tutaj reakcję co niektórych, Byli uczeni w piśmie w, tym, w tej sali. Nic nie powiedzieli, ale myśleli sobie. I też, mnie, też to zauważyłem, że oni, niedawno to zauważyłem, oni siedzieli. Ludzie stali aż na zewnątrz, aż na ulicy. Ale szlifty lejrza sała. Ale ci uczeni w piśmie, oni siedzieli. Oni lubieli te pierwsze miejsca. I te najlepsze miejsca. Nawet w czyimś prywatnym domu. One, te miejsca też im były oferowane dobrowolnie. Mam nadzieję, że nie jest to coś, czego my pożądamy w pośród braci, by zajmować te pierwsze miejsca. I miejmy nadzieję, że nikt nam nigdy takich miejsc nie będzie oferował. To jest bardzo niebezpieczne. Znamy się wszyscy. To co było w Paryzeuszach, jest dokładnie i w naszej starej naturze. I teraz jest trzeci punkt, gdzie Pan Jezus spogląda. Er hat hineingeschaut, in das Herz der Träger und die Glauben gesehen. Po pierwsze patrzył, spojrzał w serca tych tragarzy i zobaczył ich wiarę. Er hat in das Herz des gesehen und die festgestellt. Zajrzał w serce tego sparaliżowanego i zobaczył problem grzechu. I teraz spogląda w serca uczonych w piśmie. Zna dokładnie ich myśli. Oni myśleli, mówili sobie: Któż może odpuszczać grzechy poza Bogiem? W pewnym sensie mieli oni rację. I w pewnym sensie mieli rację. Ale ich myśli były zbyt krótkie. Przecież ten, który był w tym pomieszczeniu, on był Boga. Ale nie chcieli w to wierzyć. I Pan Jezus zadaje, stawia im pytanie. Co jest łatwiejsze do powiedzenia? odpuszczone są Twoje grzechy, czy wstań, weź swoje łoże i chodź. <tuszy> Pan Jezus nie czeka na jednej odpowiedź, <tuszy> bo też oni nie byliby w stanie dać żadnej odpowiedzi. Obu rzeczy nie potrafili. Oni nie potrafili odpuścić grzechu, ani nie potrafili uzdrowić tego sparaliżowanego seine autorität sünden zu vergeben sichtbar zu machen die abbe v kasacz ujawniać swój autorytet do odpuszczania grzechów sagt er spricht er jetzt zu dem gönnt dann teraz mówi do tego sparaliżowanego tym twajtemal drugi już powiedziałe dane sünden synu odpuszczone są grzechy twoje I teraz sagt er das, was der od samego początku oczekiwał ten sparaliżowany, Że Pan Jezus go uzdrowił, a Pan potrzebuje do tego jednego słowa czy zdania. Ich sage dir, Vers mówię, wstań weź łoże swoje i idź do domu swego. Trzy rzeczy. Po pierwsze wstań, weź swoje łoże i po trzecie idź z tym łożem do domu swego. Wyobrażam sobie, że w tej chwili w tej całej sali była <try> głęboka cisza. Wszyscy w napięciu czekają, co się stanie. Ten człowiek był bardzo długo sparaliżowany. Nie wiem, czy ten paraliż nastąpił niego nagle. langsam immer weiter gebildet Albo czy on się rozwijał przez jakiś dłuższy czas że może na początku jeszcze mógł się poruszać ta nie ma weniger und immer weniger und bot w übergangsphase w tym przejściowym pasie z pewnością dopadał jakiś stara by spróbować się poruszać ale nadszedł moment, gdzie nie był już w stanie mimo wszelkich swoich i starań nie dało się i cała jego cał, mięśnie, cała jego muskulatura nie była używana przez miesiące, może i lata I z punkt, medycznego punktu widzenia nastąpiło redukcja tkwiężnia albo zanik mięśni ja młody mann in zivildienst auf neurochirurgie habe ich gearbeitet jako młody człowiek w mojej służbie, i widziałem pacjentów, którzy y, przez od lat nie byli w stanie chodzić. Ich mięśnie, nóg zanikły. I y, prze, prze, operowano ich im kręgosłup y, i przywracano y, czucie, czy nerwy, odbudowywano nerwy i było tak, że to czucie wracało, po pewnym czasie mogli znowu poruszać kończynami i do, do dziś to pamiętam, gdybyli tacy, którzy mogli po raz pierwszy wstać, musiałem ich trzymać. Denn das war alles ganz ganz wackelig, die wären gleich wieder auf den Boden zusammengebrochen. Bo впуścił, i, i teraz pan do niego mówi: "Wstań". Jetzt musste er glauben, dass das geht. I teraz z pewnością musiał mieć tą wiarę. musiał wierzyć w to, że da się wstać. Musiała być wiara w jego sercu. Stau. Ich weiß nicht, was der für Gefühle hatte. Und die Beine zitterten nicht. Jego nogi nie trżały, nie chciały się. Und da können Schritt machen. Nad dich steht ja auch nicht da, was alles an ihm gelebt war. I też nie jest napisane, co było sparaliżowane u niego. Może to nie były tylko nogi. Może był cały sparaliżowany, ręce, wszystko. Jeśli one również były sparaliżowane, to mógł w tym momencie chwycić swoje łoże. Welch eine Freude мусила durch sein Herz geflutet sein. Jakaż radość зараз płynąć w jego sercu. Pisałaś już jetzt bei den bei der Kranken, bei der Heilung der Krankheit. Jakże auch eine große Erleichterung durch sein Herz gegangen, als der Herr Jesus sagte, deine sind. też wielkie gdy Pan mu powiedział, odpuszczone są grzechy twoje і derter hinaus nach außen und до domu. Ja, hatte zu seinen Freunden gesagt: "Sie, oh, zieb ich mal wieder hoch." Sie beide, was war ich, Priatny, chciańie z powrotem do góry na ten dach. Na no, der so Tür rausgegangen. Nie, wyszedł drzwiami. Ja, doch die A przecież tam był ten cały nicht zur Tür reingekommen, który, który Ach, jetzt Platz. Teraz zrobili mu miejsce, by mógł wyjść. Jetzt haben Platz Teraz zrobili mu ten, ten szpalę, Bo zobaczyli działanie Boże. W końcu mal endlich an die Seite. odeszli na bok. Ich hoffe, dass wir auch Gott mal so erleben. Mam nadzieję, że my również Boga tak przeżyjemy. Ten I jego działanie. Że też staniemy z boku, odejdziemy, aby On mógł działać. Jak długo, myśl, jak długo myślimy, to my jesteśmy ważni, to o nas chodzi, tak długo przeszkadzamy dziełu Pańskiemu. Nie, my musimy usunąć się na bok. I wtedy Pan może działać. Platz und er kann gehen. Oni teraz odsunęli się i on może wyjść. Ich euch mal, was ich gemacht hätte. Powiem wam, co ja bym zrobił. Gdybym ja wyszedł na wolność na, e, z tego domu. genommen. Wziąłbym ten materacy hochgeworfen. Natychmiast wyrzucił to łożę і з радості hat Може знову I z radości skakał ze. Wie die dann wieder aufgefangen? War es neu so zapalony temuško? Das jest niesamowite uwolnienie od tych jego Also co kann Nie jest niepowiedzialne. Ja czasem myślę sobie, czy wymyślam, A, coś, co się dzieje. Nie jestem sobie w stanie nic innego wymyślić. Jeśli tam były naprawdę te schody prowadzące na dach, przez które wnieśli tego sparaliżowanego, z pewnością tak szybko, jak się tylko da, byli na dole. I byli razem ze swoim przyjacielem Bo każde inne postępowanie byłoby nienaturalne I z pewnością cieszyli się z Nim Bracia i siostry, cieszymy się z tymi, którzy się cieszą? A czy płaczemy z tymi, którzy się smucą? На початку haben wir gesehen, wie diese Freunde teil hatten цій der Not ihres Freundes. Nach początku widzieliśmy, jak ci przyjaciele mieli, brali udział w tej biedzie, w tej potrzebie swojego przyjaciela. Sie wszelkich by mu pomóc. I to też uczynili, I to też powinno być naszym, naszą, naszym trudem naszą dążnością. Do, Jeśli mamy pośród nas wierzących, którzy mają potrzebę w tą wewnętrzną potrzebę, to nasze, nasza dążność powinna być by ich przyprowadzić do pana і якщо пан може I jeśli Pan może pomóc, знову diese то теж freihält. I ta dusza będzie znowu uwolniona, będzie żyjąca w obfitości. To też możemy się radować z nimi. I czytaliśmy pod koniec 12. wiersza, wszyscy zdumiewali się і хвалили Бога і verliedi boga und sagen niemals haben wir so etwas gesehen i mówili nigdyśmy nic podobnego nie widzieli muszę ale ganz ehrlich sagen bei diesem wort alles da denke ich mal ja alle außer die außer den Waren ja auch die Frage, die ganze Menge, die gläubig geworden waren, waren das alle? Ich glaube, das waren wirklich alle. I tam, gdzie jest, gdzie oni mówili, że wszyscy uwierzyli, to byli to naprawdę wszyscy? so schnell überzeugt waren. Alle tutaj nie irgendjemand Czy jest tutaj w tej sali jeszcze ktoś? który w chrześcijańskiej wierze jest bardzo krytyczny wobec chrześcijańskiej wierzy. Mam nadzieję, że nie. Ale jeśli tylko zewnętrznie bierzesz udział w tych e, wspaniałych rzeczach, to nic Ci to nie da. Ty musisz sum hen Jezus Karl. Sam musisz przejść do Pana Jezusa. On, gdy nie wiesz, jak to idzie, a jeszcze nie masz pojęcia, jak to jak to się odbywa, wiem, on sind genug, сказав? sali jest wystarczająco takich, wystarczająco dużo takich, którzy wiedzą i oni mogą cię poprowadzić. Czy do ciebie Pan Jezus też już powiedział. Odpuszczone są grzechy Twoje czy osobiście w wierze to przyjąłeś czy przyjęłaś jeśli nie to uczyń to dzisiaj przyjdź dzisiaj do Pana Jezusa On chce przebaczyć Twoje grzechy jeszcze słowo do wierzących Czy jesteś w sposób duchowy sparaliżowany? Nie masz duchowej siły więcej? Czy twoje duchowe życie jest na dnie? Czy twoje życie modlitewne Zmierza w stronę zera. Przyjdź do Pana Jezusa. I On Ci powie, wstań. On chce Ci na nowo dać tej duchowej siły. chce Ci na nowo dać tej siły. Pan Jezus chce, byś Ty, tak jak to sobie wyobrażam, ten sparaliżowany, wyrzucił to łoże, podrzucił. I abyś mógł z radością iść swoją drogą. 144. Kęski ślida 119. Pieśnik 184. 188 188 Гарстичні літери 45 Гарстичні літери 45